16 minut po północy. Jam Session w dwójce, a w nim Jazz Tony'ego Williamsa. Tony Williams tym razem w nagraniach z 1900, dokładnie z września 1989 roku, ale w 1990 nakładem Blue Note ukazał się ten album Native Heart. Kompozycja tytułowa a zaraz po niej Extreme Measures, dwa tematy lidera. Z tego albumu właśnie takiego wycofanego, nastrojowego, gdzie ci znakomici muzycy nie musieli już nic udowadniać i grali po prostu czysty jazz. Wallace Roney, trąbka, Bill Pierce, saksofon tenorowy, także sopranowy, Melchior Miller, fortepian, Ira Coleman w utworze pierwszym i Robert Harst w utworze drugim na kontrabasach i Tony Williams na bębnach. Pan Jacek, nasz stały słuchacz, pisze tak... Dziękuję za muzykę Willi Toniego Williamsa. Podziwiam zarazem jego wszechstronność od grania przecież z gigantami jazzu do yy, grania ze znakomitościami sceny alternatywnej. Single Rise yy, pila, który, który dziś zabrzmiał był jednym z moich ulubionych utworów 1986 roku. Pochwalić pragnę także Grestiwa Waja, który wspaniale wpasował się w stylistykę Peel, bardzo ją wzbogacając, przydając jej blasku. John Lydon zresztą zawsze miał nosa do współpracowników, jak choćby genialny Lou Edmunds. A płyty Native Dancer nie znam, Chyba największą ochotę mam jej posłuchać. Te pierwsze dźwięki skutecznie mnie zachęcają. Sporo w tej muzyce piękna, wyciszenia. Perkusja Williamsa Sakoi, Wspaniale tworzy nie tylko rytm, ale też nastrój. Mm, bardzo dziękuję za to odkrycie. Sięgnę po tę płytę w całości, pisze y, pan y, Jacek. Pan Andrzej napisał, o przypomina pan Andrzej Wieczór Płytowy, gdzie jednym z bohaterów był Wallace y, Ronnie. Napisałem wtedy o koncercie kwintetu Tony'ego Williamsa, na którym byłem kiedyś w klubie jazzowym w St. Paul. Wallace'a Ronnie'a na żywo słyszałem tylko raz w y, 90 pierwszym lub dziewięćdziesiątym drugim. I tu wspomina pan te y, koncerty, y, dodając y o, pisze pan o płycie The Story of Neptune, do dziś pamiętam fantastyczną precyzję, dynamikę całego kwintetu, który grał y, program oparty właśnie na tym albumie, no i świetne partie salowe, głównie Roneja i Millera, no i oczywiście wspierane fantastyczną perkusją lidera. Tak pisze pan Andrzej, wierny słuchacz antycypując jakby to, co zaraz nastąpi. Bo, panie Andrzeju, The Story of Neptune to jest album, który już czeka w naszym odtwarzaczu, ponieważ yy, właśnie chciałem zaproponować państwu, abyśmy posłuchali teraz jego yy, yy, fragmentu. To jest ostatnia płyta tego złotego, tego długo działającego, długo istniejącego kwintetu o którym pan mm, tak pięknie napisał z Billem Pearsem, znakomitym saksofonistą, z Millerem, Melgru Millerem przy fortepianie, Ira Coleman na kontrabasie i oczywiście Wallace Roney. Ta ostatnia płyta to znów jakby antyteza Native Heart, to znaczy tutaj mamy znowu Lwi Pazur, znowu mamy konstrukcje polifoniczne, Williams y, gra niektóre partie na tej płycie zupełnie solo, ale my m, wybieramy m, do tego dzisiejszego spotkania suite, suite tytułową The Story of Neptune. Trzy części, trzy ogniwa tego tego utworu nawiązującego trochę gdzieś tam elementami do jazzu fusion, do rocka progresywnego, do e, wszystkiego tego, co działo się między innymi na płytach Steve'a Waja, o którym pan Jacek tak pięknie napisał, jednego z najważniejszych, najwierniejszych uczniów Franka Zappy. Pamiętajmy o tym. The Story of Neptune, Uvertura, następnie Fear, Not i Creatures of Conscience. ostatni naprawdę wielki zespół, tak mówił Tony Williams o tym kwintecie, który w grudniu, w listopadzie i grudniu 1991 roku zarejestrował swoją ostatnią płytę The Story of Neptune. No i wcale się nie dziwię, że pan Andrzej, który do nas napisał z koncertu tego składu, cytując, wychodziłem obolały, tak głośno grali, ale nie z tego powodu. Nigdy tego wszystkiego nie zapomnę. Dziś żyją już tylko basista Ira Coleman i saksofonista Bill Pierce. No, zazdrościmy panie Andrzeju tego y, koncertu w 92 roku w Ameryce, kiedy kwintet Williamsa właśnie koncertował, właśnie prezentował ten jakże skomplikowany przecież materiał. Takie typowe układanki Williamsa, który miał już za sobą no, długo, by, długo by wymieniać. Ten złoty kwintet Williamsa to Wallace Roney, trąbka, Bill Pierce, saksofony, Melgrew Miller, fortepian, Ira Coleman, kontrabas i lider oczywiście za bębnami. A tak brzmi suita tytułowa The Story of Neptune, Uwertura, Fear Not i ten finał Creatures of Conscience. Za 18 minut wybije godzina pierwsza, Jam Session w dwójce, Wspólnie słuchamy. No i tutaj, tutaj postawimy kropkę, jeśli idzie o ten rozwój Williamsa i proponuję, abyśmy w finale naszego spotkania powrócili do początków, o których sporo państwo napisali i na, na sam finał sięgnijmy po tę debiutancką płytę być może najważniejszą, być może najgłośniejszą, najsłynniejszą w tym solowym dorobku naszego bohatera. Rzecz nagrywana w sierpniu 1964 roku w studiu Rudiego Wangeldera, wytwórnia Blue Note, symboliczny tytuł Lifetime, Tytuł, od którego później, jak, jak dobrze pamiętamy, nazwę wzięła grupa Williamsa. Jedna z tych najpiękniejszych, najbardziej śmiałych blunoutowskich płyt z połowy lat 60. Mamy tu różne układy, różne konfiguracje muzyków. Ja na zakończenie wybrałem stronę pierwszą longplaya, na której znajdują się dwie części kompozycji Two Pieces of One czerwony i zielony. Zacznijmy od utworu Red. W obu mamy bardzo ciekawy, ciekawy skład Sam Rivers. Sam Rivers przyjaciel ten guru Williamsa Sam Rivers na saksofonie tenorowym Mamy dwa kontrabasy, Richard Davis i Gary Peacock. No i do tego wszelkie instrumenty perkusyjne, cała ta drobnica perkusyjna, marakasy i tak dalej pod wodzą Tony'ego Williamsa. Thank <music> you. Tony Williams miał niewiele ponad 18 lat, kiedy nagrywali ten album, pionierski album w jego solowym dorobku, z jego pomysłem, z jego kompozycjami, z jego ukochanymi muzykami. Ron Carter i e, e, Richard Davis, przepraszam, i Gary Peacock na kontrabasach, Sam Rivers na saksofonie tenorowym. No i Tony Williams, który był bohaterem naszego dzisiejszego spotkania. Two pieces of one red i pod nami green, który zamyka nasze dzisiejsze spotkanie. Agnieszka Łukasiewicz i Przemek Psikuta, dziękujemy, kłaniamy się. Dobrej nocy. mm you. mm